Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście Jest sobota, 7 maja 2016 roku. Słuchacie właśnie 80. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Tydzień temu opowiadałem Wam o dwóch klasycznych powieściach grozy. Dziś zaś zajmiemy się czymś skrajnie odmiennym. Ale to tak naprawdę skrajnie pogrubione za odmiennym wykrzyknik tematem ekstremalnie różnym od tego, czym zajmowaliśmy się tydzień temu. Bo dziś chciałbym opowiedzieć wam o pewnym związanym z YouTube'em fenomenie kulturowym oraz o powiązanym z tym fenomenem internetowym serialu telewizyjnym w formule reality show. A więc w skrócie, tematem dzisiejszego podcastu są Felix Shelberry i Scare PewDiePie. W związku z tym, iż zapewne nie każda z moich słuchaczek i nie każdy z moich słuchaczy zna się na YouTubeowych realiach i na historii największego YouTubeowego kanału, to pozwolę sobie na małe wprowadzenie. PewDiePie, w skrócie PewDie. Putz, lub też Puc to pseudonim internetowy Szweda. Młodego Szweda mój rocznik 89. Który nazywa się Felix Arvid Ulf Kielberg po naszemu, a w oryginale Felix Arvid Ulf Kielberg. I jest to właśnie szwedzki, jak to się po polsku teraz ostatnio zwykło mówić, komentator gier komputerowych. Ech. nie lubię tego określenia szczerze mówiąc bo komentator gier komputerowych w kontekście YouTube'a to jest dla mnie jakaś abstrakcja ja rozumiem jak są na przykład zawody esportowe, to znaczy grupa osób gra w jakąś grę czekamy na zwycięzcę, mamy jakiś turniej i tam ktoś komentuje tę grę, no to wtedy jest komentatorem gier komputerowych, ale w przypadku YouTube'a ja bym jednak tego terminu nie stosował dla mnie Felix jest przede wszystkim i Mówiąc najprościej, youtuberem specjalizującym się w tak zwanych let's playach oraz filmikach komediowych. Czym jest let's play? No Jak sama nazwa wskazuje, let's play. Jest to filmik prezentujący rozgrywkę z gry komputerowej, konsolowej, no z gry elektronicznej. Wygląda to tak, że ktoś gra i nagrywa obraz oraz dźwięk z gry, czyli tak gameplay, a do tego dokłada swój komentarz audio, czy to po prostu jakieś wstępne, zakończenie, czy też po prostu nawija przez cały czas trwania wideo, a czasami także uzupełnia to wszystko o obraz z własnej kamerki internetowej. To znaczy, kiedyś to była kamerka internetowa, teraz to czasami jest profesjonalny sprzęt, różnie z tym bywa i wiecie, macie obraz z gry komputerowej, Słyszycie dźwięk z tej gry, dźwięk komentatora z mikrofonu, i jeszcze gdzieś w rogu widzicie twarz tego komentatora. Komentatora, teraz to użyłem jednak, no ale dobra, nieważne, pogrążam się i tak mi się nie podoba tam to określenie i właśnie tak, to jest ta jedna rzecz druga rzecz, która pojawia się na jego kanale na YouTubie to filmiki komediowe różnego rodzaju, to mogą być scenki kabaretowe zmontowane bloopersy z wideo zmontowane reakcje na jumpscaresy w grach komputerowych jakieś sarkastyczne odpowiedzi na komentarze widzów, wykonywanie różnych challenge'y i cała masa innych wideo często wątpliwej jakości, często przyprawiające człowieka o ból metafizyczny, o krwotok mózgu itd. Ja ogólnie będę mówił o PewDiePie w miarę pozytywnie, ale muszę zaznaczyć, że na jego kanale jest też masa śmieciowego kontentu. Po prostu gdybyście weszli potem i kliknęli w jakiś losowy filmik, to możecie się przerazić. Bo Piudi bywa zabawny, zarówno w tych swoich let's play'ach jak i filmikach komediowych ale bardzo często zwłaszcza w tych drugich filmikach prezentuje nam komedię na poziomie później podstawówki wczesnego gimnazjum ewentualnie podróbkę czy też przeróbkę humoru rodem z American Pie czyli wiecie teksty w stylu okupa, ha, ha ha czy nie wiem uszczypnij mnie w sutka ha ha ha o bieliznę ha, ha. Pojawiają się tam w miarę regularnie. No Trzeba przyznać, że tak wygląda rzeczywistość, ale no to nie jest przypadek. To jest pewna kreacja aktorska też, bo musimy zauważyć, że duża część widowni jest zachwycona właśnie tego typu treścią. I właśnie widownie jest tutaj bardzo istotnym elementem, bo Felix do perfekcji opanował kontakt z widzem. Nie chodzi tylko o to, że ma właśnie te standardowe elementy swojej marki buduje, także ma konkretne intro, konkretne outro, konkretną muzykę w tle, konkretne powitanie. Właśnie w ramach pożegnania on dodatkowo na przykład przybija żółwika ze swoimi widzami, których swoją drogą nazywa bros, czyli swoimi właśnie braćmi, ziomkami. Przybija z nimi żółwika, przykłada piąstkę do Kamery, co jest bardzo prostym zagraniem, ale zarazem czymś genialnym, tak w swojej prostocie. To jest genialne, że facet na koniec po prostu żegna się żółwikiem z widzami i w ten sposób buduje właśnie tę emocjonalną więź. Nie wiem, czy to na początku było właśnie takie spontaniczne zagranie, czy może od początku to był jakiś większy plan, jakaś większa strategia. Trudno ocenić, ale to jest świetna rzecz. Facet ma ogromną fanbazę. Regularnie też organizuje różne akcje aktywizujące, jakieś mini konkursy na zrobienie jakiejś grafiki, wymyślenie jakiegoś hasła, czy też prosi o przesyłanie mu pytań. Ale to są rzeczy typowe w jakiś sposób dla YouTube'a. On dodatkowo jeszcze co jakiś czas wykorzystuje tę swoją wspólnotę widzów do różnych działań charytatywnych. Na przykład, angażuje jakąś akcję charytatywną powiązaną ze swoim kanałem, i jego widzowie wpłacają, na przykład, na nie wiem, no, na jakieś biedne dzieci, na budowę studni w Afryce i na tego typu rzeczy. I właśnie, wiecie, z jednej strony można krytykować różne elementy jego działalności. Można krytykować ten humor niskich lotów, twierdzić, że facet po prostu zbija grubą kasę na YouTubie, ale warto docenić kilka rzeczy. To, że koleś ma po prostu łeb na karku, bardzo świadomie tworzy własną markę i przez lata ciężko pracuje na ten swój sukces, a do tego jeszcze czasem wykorzystuje ją nie tylko dla własnych zarobków, dla własnych celów, ale też do zrobienia czegoś dobrego i no ja to doceniam. Ale tyle na ten temat, teraz przejdźmy do gier. Jakie tytuły preferuje Pewdie? Zaczynał, jeżeli się nie mylę, od Minecrafta i strzelanek pokroju Call of Duty. Później przez długi czas skupiał się na komputerowych horrorach, a do tego dokładał także let's play e z gier fabularnych z takim w miarę gęstym klimatem zazwyczaj oraz z tytułów bardziej żartobliwych, komediowych, głupawych. Też często nie ma co się oszukiwać. Innymi słowy teraz tak konkretniej, z jednej strony ogrywał Deadpoola, South Park czy Goat Simulator i tak, tak. naprawdę istnieje coś takiego jak Goat Simulator, simulator kozy, w którym gramy kozą. Nieważne, no jakbyście siedzieli w rynku growym to byście zrozumieli, po prostu jest coś takiego. Z drugiej strony sięgał także po większe tytuły fabularne, na przykład od studia Quantic Dream, czyli po Heavy Rain, Fahrenheit, Beyond Two Souls, czy też, nie wiem, po gry od Telltale Games, na przykład The Walking Dead, czy The Wolf Among Us, a z trzeciej strony także po wszelkiej maści horrory. Zarówno te większe i powszechnie znane, jak na przykład, nie wiem, Dead Space, Amnesia, Outlast, czy ostatnio Until Dawn, jak i policzne tytuły niezależne, indyki, gry, małe, malutkie, często wypuszczane za darmo przez jednoosobowe studia w sieci, i też właśnie dzięki temu PewDiePie. Wykorzystując swoją popularność, mógł pomóc też właśnie małym producentom gier, młodym twórcom i tytułom właśnie z jednej strony tak eksperymentalnym jak SCP, z drugiej strony też wielu genialnym małym gierkom, jak na przykład te tworzone w programie RPG Maker. Właśnie dzięki temu kanałowi, dzięki działalności PewDiePie'a poznałem właśnie masę tytułów z RPG Makera, które naprawdę są genialnymi małymi horrorami. Jeżeli chodzi o mój kontakt z tym kanałem, to ja nie pamiętam absolutnych początków Pewdiego. Wiem, że zaczynał w 2010 roku. Wydaje mi się, że właśnie od tych strzelanek i Minecrafta. Później w 2011 rzucił studia, by całkowicie poświęcić się pracy nad kanałem. Mnie ten kanał zainteresował dopiero... Znaczy dopiero w 2013 roku. W tym roku kanał PewDiePie został oficjalnie kanałem z największą ilością subskrypcji na YouTube. Z największą ilością subskrypcji, czyli nie chodzi o ogólnie o aktywności, o wyświetlenia, komentarze czy coś takiego, ale o osoby, które specjalnie kliknęły w ten czerwony przycisk subskrybuj i dodały no, PewDiego do swoich subskrypcji. 15 sierpnia tegoż roku, 2013, portal TubeFilter pisał, że w ubiegłym miesiącu, że w lipcu Felix zdobywał na swoim kanale 54 508 subskrypcji dziennie, 2271 na godzinę, 39 na minutę i odpowiednio jedną subskrypcję co każde 1,6 sekundy. To są liczby naprawdę astronomiczne, co może Wam potwierdzić żarłok, i właśnie, co ciekawe, na YouTubie to wygląda tak, że mamy trochę efekt takiej kuli śniegowej. Na początku te subskrypcje przybywają bardzo powoli. Zdobycie pierwszej dziesiątki, setki, pięciuset, tysiąca wydaje się być czymś nie do osiągnięcia, ale od pewnego poziomu one jakoś same lecą. To się samo napędza. I w związku z tym na przykład dziś PewDiePie ma już prawie 43 miliony 683 tysiące subskrybentów na YouTube. Ponad 43 miliony, prawie 44 miliony osób subskrybują jego kanał. To jest dużo, tak? Dla porównania, przecież w Polsce żyje blisko 38,5 miliona osób, a Polska też nie jest małym krajem. I jeżeli chodzi o liczbę ludności, to jest na 32, 3 czy 4 miejscu na świecie w takiej w światowej czołówce, więc to naprawdę 43 i prawie 700 tysięcy użytkowników YouTube'a wchodzi na ten kanał, subskrybuje go, to jest ogromna liczba i dzięki temu Felix oczywiście zarabia na tym kanale ogromne pieniądze. Tu ciężko podać jakieś konkretne sumy, znaczy kiedyś czytałem taki sensowny artykuł na ten temat, ale teraz już na, nie chciałem się go szukać. To są ogromne pieniądze. Zarabia nie tylko na reklamach, ale i na współpracy z różnymi markami, współpracuje także z Maker Studios, czyli ze spółką handlową kontrolowaną przez The Walt Disney Company i oczywiście on na swój sukces pracuje osobiście, Tak, to naprawdę jest jego ciężka praca, ale gdyby nie współpraca z różnymi markami, na przykład z tym Maker Studios, to na przykład nigdy nie powstałoby show, o którym opowiem więcej za chwilę, ale jeszcze nim zrecenzuję Scare PewDiePie i wyjaśnię co to jest w jaki sposób funkcjonuje i tak dalej to przenieśmy się na chwilę w czasie i przestrzeni by porozmawiać z kimś kto nakłonił mnie właśnie w 2013 roku późną wiosną na to by wejść na kanał Felixa How's it going friends? My name is PewDiePie I've been on a fucking roller coaster of emotion this morning Because I- I don't get excited for games very often, and I've been extremely excited for this one. I've literally been counting the days, and, uh, because it's been a while since we did- we covered, like, a game that was serious, I guess. Uh, I've done a lot of shit games recently, which are all fun, but I don't know. I want to play games that, uh, you know, touches you inappropriately, and since this this is supposed to be one of those games, and it's horror themed, I thought this could be perfect. And, I drive one and a half fucking hours, I was like, should I order the game online? Hmm? Should I order the game online? No, I, you know what? I'll DRIVE! To the fucking GameStop, so I can get it sooner. So I put my fucking alarm clock, I go to the GameStop, and the motherfucker- <laughs> Sorry. Sorry, I'll, I'll, I'll calm down, he told me the game is not in English, it's fully dubbed in Italian. And I'm like, you cannot be seriata with me after I write an that's mainly uh, Italian right there. He's like, no, no, no, no, no, all Italian, no English choices, no nothing. And it just, uh, it, it literally pissed me off so much that I just stood there in front of him and made this weird like... Mm -hmm. Kind of like that for <laughs> I don't know. I was being a baby about it, and but I said, "Hey, fuck it! I'll, I want to play the goddamn game, Italian or not." And then I come in here, and then it's in English. So, Bravo GameStop. So I've been like, AH Bravo coaster of emotion. Anyway, you don't care. Let's just play. Witamy po krótkiej Jest Jestem mną Bedwolf Witam cię serdecznie. Ja Ciebie również witam i witam wszystkich. Jesteśmy w terenie, na naszym tripie, po chyba jeszcze obrzeżach łodzi, chociaż w sumie pewności nie mamy. Jest piękna majówka z roku 2016, ale my przeniesiemy się troszkę w czasie o, w moim przypadku, co najmniej 3 lata wstecz i Rafał już wie, o czym będziemy mówić właśnie, powiedz mi jak to z Tobą było, z Tobą i Piudimont? Dimont? Czego to się zaczęło? Czy pamiętasz jakąś Twoją pierwszą serię wideo? Czy może to był jeden filmik, jakaś seria filmików? Co Cię w tym przyciągnęło? I dlaczego w końcu podesłałeś mnie linka, czy do kanału, czy do konkretnego materiału? Teraz nie pamiętam. No to było lata temu, ale dokładnie kiedy to ci nie powiem, bo nie pamiętam Znaczy do mnie wysłałeś wiadomość w czerwcu 2013 roku Bo 14 czerwca Bodajże 2013 Roku Pewdie zaczął nadawać The Last of Us To było dwa dni przed moimi rodzinami I to była pierwsza Dłuższa seria z jego kanału, którą zacząłem oglądać I to było niedługo potem Myślę, że nie wiem, może z tydzień po tym Jak zacząłeś mi podsyłać linki No tak, tak, to bardzo możliwe jak to się wszystko zaczęło? Wszystko się zaczęło od tego, że przypadkowo kiedyś, szukając jakichś interesujących filmów związanych z grozą, z horrorem, w ogóle jeżeli chodzi o gry na YouTubie i tak dalej, trafiłem na jego film, w którym grał bodajże w staircase. To jest taka gówniana gra grozy, niezależna, gdzie... Po prostu cały czas się schodzi w dół po kratce schodowej, tak? I z każdym piętrem tam pojawiają się jakieś nowe odgłosy, zmienia się muzyka i tak dalej. Generalnie fabuła tej gry jest mało interesująca, i w ogóle gameplay i, i samo granie w to jest też niezbyt ciekawe, ale spodobało mi się podejście tego gościa. Ze względu na to, że po pierwsze wydawało mi się, że jego emocjonalność jest adekwatna do tego co się dzieje, no bo on naprawdę reagował wydawać by się mogło naturalnie na te różnego rodzaju jumpscaresy, a dwa, że przy okazji próbował mnie znaczy próbował, raczej udało mu się mnie rozbawić, tak no bo ja też tak czasami mam że jak gram to gdzieś się zgubię, zwłaszcza pamiętam to jak grałem w Dead Space, chociaż tam pod B była mapa <laughs> ja i tak zawsze mi się udało zapłądzić. i tak samo on grając w, te, w ten symulator schodzenia po schodach, że tak to nazwę się zgubił w pewnym momencie i nie wiedział czy idzie do przodu czy do tyłu i mnie to tak rozbawiło, że stwierdziłem, że zobaczę jakieś inne jego filmy, no i później no największa seria pierwsza jego to była Amnezja, tak, którą ja odkryłem nie w kolejności, tylko dopiero po jakimś czasie. A w ogóle jego kanał się zaczynał od takich filmów, gdzie on grał w strzelanki online, tak, tylko też co dokładnie to nie pamiętam. nie mhm. ja o tym mówiłem we wstępie, że on chyba zaczynał od Minecrafta i koda i tego typu rzeczy. No pierwsze wideo w ogóle na mhm. jego kanale to był Minecraft, tak, z jakimiś znajomymi, ale to... Tylko dlatego wydaje mi się, że to było zrobione, że to było popularne wtedy i można było nabić dosyć dużą ilość wyświetleń dzięki temu. Oglądałeś to w ogóle? One, te, te, te filmiki z tym Minecraftem, one były dosyć krótkie i beznadziejne, bo oni tam właściwie nic nie robili. Chodzili po jakichś serwerach, nie wiem, włamywali się komuś do chałupy. Także, no to było takie mało zabawne raczej i mało konkretne. Czyli dlaczego głównie oglądałeś ten kanał? Ze względu na to, że to był jeden z niewielu kanałów, który wtedy kompleksowo o grach związanych z horrorem nadawał, że tak powiem, transmisję, tak? Właśnie, to było ciekawe, bo to był taki etap, gdy ten rynek gier niezależnych się dopiero zaczynał rozwijać. Ja powiedziałem, że zacząłem od The Last of Us. Ja zacząłem naprawdę od tej serii, z tego prostego względu, że to był exclusive na Playstation trzy wtedy mhm. i po prostu no, nie miałem tej konsoli i do tej pory było mi dane pograć raptem ja wiem za 20 minut ten tytuł mhm. więc miałem po prostu okazję obejrzeć to i nie wiem, mnie humor jego wtedy jeszcze właśnie nie raził, bo ostatnio mnie tak. bardzo razi, wtedy jeszcze był taki, znaczy on był czasami beznadziejny, ale pomimo wszystko był zabawny w tej swojej niskolotności, tak ale to, co było najfajniejsze, to właśnie te reakcje strachu, nie? Te podskoki, okrzyki. On czasami czekał na to, tak? Bo właśnie wiedział, że to się sprzedaje i tak dalej, że potem zrobi z tego jakiś zabawny montaż wszystkich jumpscare'ów i swoich reakcji. Ale bardzo często też zupełnie przypadkiem się na coś natykał i naprawdę było widać, że jest przerażony w tym momencie. Tak, zresztą on jak grał, to też dodawał trochę do tego świata przedstawionego grze własnego świata tworzył różne postacie, które później kultowych różnych się dorobiły właśnie historii, tak jak Stefano z Amnezji, czyli ta złota figurka takiego kręczącego rycerza, jak, jak ona się nazywała Shannon chyba Shannon, wielki kamień, <grych> którego nie mógł zabrać ze sobą dalej i stąd się wzięło właśnie Shannon to Fat. Tak, jest cała masa takich rzeczy, takich hermetycznych właśnie żartów, które my kojarzymy przez to, że one powstawały właśnie w, głównie w kontekście tych gier horrorowych tak. i mam wrażenie, że przy każdej, w ogóle beczki tak, w horrorach. No beczki. Tak. zawsze podkreśla, że w każdej grze, która jest survival horrorem, prędzej czy później natniemy się na beczki i że ta beczka może się też przewrócić, czy się poruszy, gadał z tymi beczkami i właśnie czasami to było takie mdłe, no bo już się nudziło, tak jak się widziało gościa, który po raz tysięczny gada z beczką w horrorze, to, to trochę wku ale czasami no miał śmieszne teksty, a potem tutaj gada z beczką i też nas dekoncentruje jako widza, a po chwili dzieje się akcja gry, która ma nas przerazić, czy jest jumpscare, czy coś innego. No i my też wtedy rozluźnieni jesteśmy, albo wkurzeni i nagle BUM! Tak, no to były właśnie te momenty takie rozładowania napięcia. Najlepsze w, w, w tego typu gameplayach, bo wtedy człowiek nie jest cały czas skupiony, tak, i na przykład nie szykuje się na kolejny buz za ściany, tylko na chwilę Coś odwraca jego uwagę, uspokajamy się, tak? coś nas rozśmiesza albo wkurzy, tak jak mówisz. I za chwilę znowu jest to napięcie, tak? czyli przeżywamy tę grę lepiej, mocniej. Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty nadal oglądasz ten kanał? Teraz już coraz rzadziej, ze względu na to, że od dłuższego czasu nie pojawiła się tam żadna konkretna seria. Ostatnią serię dużą, jaką z nim oglądałem, to było, jak się nazywała ta gra... To oglądałeś na pewno Layers of Fear? Layers of Fear, no to też, ale to, było nie, to była niedokończona seria, tak? Bo ta gra jest jeszcze w procesie obróbki, tworzenia. Znaczy chyba wyszła niedawno, ale nie w dokończył czasie, chyba. to w szpitalu psychiatrycznym, jak to się nazywało. Teraz tak. nie pamiętam. Taka bardzo popularna gra. Z kamerą się chodziło. Outlast? Outlast właśnie. To była ostatnia duża seria, którą obejrzałem w całości na jego kanale. No i Outlasta też ogląda. ja w sumie sporo takich typowo horrorowych tytułów widziałem u niego. Zresztą w ogóle przez jakiś czas oglądałem prawie wszystkie jego filmiki. Przy czym nie, na, nie jakoś tak nałogowo. On codziennie coś tam rzucał. Praktycznie dosłownie dzień w dzień, chyba czy w niedzielę, może nie wrzucał, nie wiem, nie pamiętam, ale jakoś tak właśnie do kolacji sobie puszczałem te filmiki, zwłaszcza, że one na ogół były krótkie. One tam miały, nie wiem, 5, 10, maksymalnie 12 minut, to akurat tak, żeby usiąść sobie z kanapką wieczorem, na spokojnie ją zjeść, wypić herbatę do końca i można wracać do pracy czy do montowania podcastu. Ale potem właśnie były te dłuższe serii, no to wtedy spędzałem więcej czasu, bo właśnie takie The Last of Us, no to tam odcinki miały chyba po pół godziny mniej więcej. No, nawet robił nieraz odcinki specjalne, takie chyba godzinne, o ile dobrze pamiętam. Tak, ale tych praktycznie nie oglądałem, tylko przy Corpse Party, takiej fajnej grze RPG z RPG Makera. I właśnie, ostatnio też tam rzadko wchodzę, któregoś nie oglądałem skórę, żagłoka, I po prostu właśnie ja coś się robiłem, na no trzeba oglądać skłaj i potem już przyszedłem z tym jedzeniem dosłownie do kąpa. Mówi, a dobra, to sobie jeszcze coś wrzucę. I tak mówię, że zobaczę, co jest upił Diego. No i tam widziałem właśnie. Bloodborne wcześniej skończył, teraz jakiś filmik z Dark Souls widziałem, ale właśnie Horgag już tam prawie nie ma. No nie ma. Ostatnio tylko, bo to, to była taka bardzo krótka seria, on nagrał z, też z takiej niezależnej produkcji, która teraz jest na Steamie dostępna, to się chyba nazywa Straycat. Crossing, Czy jakoś tak? Tak, tak. No właśnie. I to jeszcze widziałem, tak? Chociaż on to też zrobił w ten sposób, że najpierw nagrał jeden odcinek, później chyba przez trzy miesiące nie było nic i później nagle to skończył. Tak wypuścił serię tych odcinków pod rząd. Więc to trochę zabiło klimat, no. Mm -hmm. Tak, był jeszcze rzeczywiście taki jeden też, to też był RPG Maker zresztą, fajny klimatyczny tytuł, ale teraz jest tego coraz mniej i szkoda w sumie, nie, bo to właśnie był jego znak rozpoznawalny, nie wiem czy widziałeś, ostatnio nagrał takie krótkie wideo, w którym właśnie tłumaczył się z tego, powiedział, że on nie będzie robił niczego pod ludzi, tylko on chce tworzyć swój kanał tak jak on to chce. I że po prostu po pierwsze nie ma ochoty na tworzenie tych gier, znaczy że na tworzenie. Nie ma ochoty na granie w te gry, a poza tym, że on się nadal boi tych gier i że to jest często dla niego nieprzyjemne, więc raczej nie będzie podosięgał. I z jednej strony ja to jestem w stanie zrozumieć z drugiej strony. Bardzo szkoda, bo naprawdę on wiele tytułów wypromował. Teraz mamy zalew na streamie tego typu gier. To. I właśnie ja myślę, że naprawdę możemy spokojnie powiedzieć, że to przez niego i jego naśladowców, bo on współpracował bezpośrednio z deweloperami różnych mniejszych tytułów tak samo gdy się Oculus Rift rozwijał i właśnie dostał Oculusa do testów, jakieś inne też sprzęty do VR no to bardzo często też przyjmował gry jakoś związane z horrorem i dzięki temu teraz też na Oculusa dużo tytułów jest takich no w naszych klimatach, ale niestety jak widać odchodzi od tego no szkoda trochę i właśnie ostatnio taki jego, w sumie to może było nawet pożegnanie z tym horrorem, ta seria Scare PewDiePie, powiedz czy już ją widziałeś? oglądałem tylko, że tak powiem darmową próbkę, którą on wypuścił no i dla mnie to jest akurat średnio interesująca w ogóle średnio interesująca pozycja, jeżeli chodzi o, o, o filmy na YouTube, o oglądanie tego no bo już widać, że to wszystko jest reżyserowane, zresztą on tego nie krył bo y, są vlogi z dni kiedy się spotykał z ekipą filmową tam w Los Angeles czy w San Francisco no i jednak wiadomo, że to bardziej przypomina produkcję MTV niż takie porządne straszaki, przy których by się można było rozerwać no, no tak i nie ale to szczegóły może wyjaśnię już za chwilę aczkolwiek nie za chwilę, jak wrócę do domu w Solówce a teraz co, dzięki Ci serdeczne dzięki i co, dalej w drogę no, not to really. you. <laughs> Man, this is awesome so far. I fucking love it. Where's that data? We <gasps> oh, <yeah>, Vlad! <laughs> Look not me, and I you are, sir. Did you get bit? Are you okay? Yes, Sarah, that's yeah. my name. Okay. Right. What are we doing? Did anyone come in here? No. No, who would come in here? Don't go near the doors, just just stand back there. Uh. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. The Coopers? Someone ride right with them. I, th I think they're sick. What kind of sick. Whoa! Jeez. What the fuck? Jimmy. Dad? Honey, come here. Come here. I want to play as the guy, not the girl. Jimmy. Whoa! Jimmy, I am warning you. Oh, Shoot that bitch! Whoa! Myślałem, że Bedwolf poruszy jeszcze jeden wątek związany z PewDiePie. Znaczy, myślałem, że go poruszył, bo rozmawialiśmy o tym, ale teraz przy montażu zauważyłem, że tylko prywatnie, a no, na nagraniu tego nie ma, ale istnieje pewne podobieństwo między mną a Felixem. To znaczy, my obaj reagujemy bardzo gwałtownie, bardzo emocjonalnie na straszne momenty w grach. Kiedyś. Rozmawiałem z Bed Wolfem i chylem na Skype, przy pomocy komputera stacjonarnego z podłączonymi głośnikami. i Jednocześnie na biurku obok, mam taki mały stolik w pokoju dodatkowy, grałem na laptopie na jednej słuchawce w Slendermana. Slenderman to jest taka prosta gra, w której biegamy naszą postacią po lesie, zbieramy karteczki z drzew i ogólnie z otoczenia, a co jakiś czas atakuje nas, znaczy atakuje, no zbliża się do nas taki potworek i jak podejdzie za blisko to przegrywamy. Tak w skrócie, no i wtedy właśnie pojawia się szybko na ekranie, tam ekran chyba mruga czy trzeszcz, już nie pamiętam było sporo wersji, no i jest game over. No i tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy, ja sobie tutaj powolutku gram i nagle w momencie pojawienia się tego antagonisty tak na ekranie, ja się tak przeraziłem, że odepchnąłem się od biurka, przewróciłem razem z krzesłem, powyrywałem przy okazji oczywiście kable od słuchawek z laptopa i wydarłem się przy tym niesamowicie. No i wiecie, hylu i Bedwolf chyba wtedy wiedzieli, że ja gram, więc po prostu prawdopodobnie wybuchnęli śmiechem, ale ja byłem wtedy naprawdę przerażony i wiecie, no wyobraźcie sobie, gadacie z kimś, nagle słyszycie tutaj te, o, jakiś krzyk, tu się coś przewraca, wyrywają się te kable, no to słychać, że coś leci na lewo, na prawo z tego biurka. Tu coś właśnie pada na ziemię. No brzmi jak jakiś, nie wiem, ciężki home invasion czy coś. I u jego często wygląda to podobnie. I co ciekawe, ja akurat podobnie reaguję także, gdy nie steruję bohaterem, ale gdy tylko oglądam gameplay. Na przykład kiedyś Rafał, właśnie Bedwolf, był u mnie i na moim PC przechodził pierwszego Silent Hilla. Grał w port, pierwszego Silent Hilla. No i wiecie, to jest gra ogólnie z mocnym klimatem, bardzo gęstym klimatem. I ja tylko oglądając rozgrywkę, przeżywałem ją chyba bardziej niż sam Bedwolf. Podobnie mam w sumie, gdy oglądam filmiki Pewdiego, to znaczy często tak się wczuwam, że w krytycznych momentach wydzieram się w głos, też właśnie odsuwam się albo nie wiem, klikam spację, żeby zatrzymać film i <grywki> pozwolić sercu troszkę się uspokoić. Kiedyś z Bedwolfem też oglądałem równolegle, równocześnie odcinek gameplayu Outlasta siedzieliśmy u siebie w domach, każdy u siebie goleśni przez Skype'a, po prostu zsynchronizowaliśmy YouTube'a, w tym samym momencie wcisnęliśmy play i chociaż Bedwulf też krzyczał w niektórych momentach, czy tam reagował gwałtowniej, to w porównaniu ze mną, to on był spokojny, jak diabli. No moje reakcje były bardzo intensywne i ja mam wrażenie, że sporo osób może całkiem mocno wczuwać się w te gameplay i właśnie dlaczego to jest popularne, dlaczego to przyciąga takie rzesze widzów? No niektórzy mogą po prostu chcieć zobaczyć gameplay. Zobaczyć co to za gra, jak się w to gra i tak dalej. Niektórych może przyciąga ich wojeryzm, bo w podglądaniu właśnie takiej osoby, która się boi, która reaguje gwałtownie, no bo Pudi też nierzadko rzuci, znaczy nie tyle rzuci, co wypuści kontroler z rąk, czy tak się odsunie, że te słuchawki mu spadną z głowy, czy podskoczy, czy coś zrzuci z biurka no jest w tym coś takiego wojarystycznego, fetyszystycznego, nie wiem, fetyszowego, gdy się na to patrzy. Inni pewnie po prostu chcą się pośmiać, tak? no bo to też może być zwyczajnie zabawne, jak widzimy, gdy ktoś tak reaguje, a dla reszty to może być taki bezpieczny sposób na poznanie fabuły horroru, to znaczy za masę osób, które mówią mi, że Wiecie, rozmawiamy o czymś i czym się ty interesujesz? No grozą. O Boże, ja to nie oglądam horrorów, nie gram w horrory, bo się za bardzo boję. No to takie oglądanie z perspektywy właśnie widza, jak ktoś inny gra, daje takie poczucie właśnie dystansu, bezpieczeństwa, chociaż na moim przypadku widać, że nie do końca, ale niektórym może dać to właśnie opcję poznania czegoś, w co by normalnie nie zagrali. Tak czy siak te filmiki z horrorami są niesamowicie popularne. Głównie właśnie przez te reakcje myślę i twórcy z Maker Studios, ale także ze studia Skybound. Skybound to jest firma stworzona przez Roberta Kirkmana i na co dzień przede wszystkim kontroluje wszystkie produkcje związane z The Walking Dead, ale ma też na swoim koncie kilka innych, mniej znanych tytułów i właśnie Maker Studios i Skybound zgłosili się do Pewiego i postanowili wykorzystać popularność tego konkretnego fenomenu i na jego podstawie stworzyć kilkuodcinkowe show. I to też zrobili, do tego zgrało się to z powstaniem nowej, właśnie z powstaniem, z aktywowaniem nowej usługi na YouTubie, tak zwanej usługi YouTube Red, to wcale nie brzmi jak kanał pornograficzny, nie? To wcale nie brzmi jak strona porno. W każdym razie tak powstał YouTube Red. To jest taka, taki miesięczny abonament, subskrypcja, która za 10 dolarów gwarantuje nam miesięczny dostęp do YouTubea bez reklam oraz do tak zwanego ekskluzywnego kontentu, do treści tworzonych do, do treści dostępnych tylko w ramach tej subskrypcji i tworzonych przez lub też przy współpracy z najbardziej popularnymi youtuberami, czyli właśnie między innymi z PewDiePie. Na start tej usługi subskrypcyjnej opublikowano pierwszy odcinek z PewDiePie, także jakiś film youtuberki, która została piosenkarką i ten film to jest taka Relacja z jej trasy koncertowej dookoła świata. I jeszcze jakaś trzecia produkcja, ale tam też w ogóle mnie nie interesowała. Czy ta druga też nie, ale o tej drugiej przynajmniej coś tam przeczytałem. Obejrzałem ta trzecia, aż nawet nie pamiętam co to było. Teraz jest chyba troszkę nowego kontentu, ale to i tak są rzeczy bardzo hermetyczne. Raczej tylko dla fanów konkretnego kanału, konkretnego twórcy lub konkretnego motywu. Tak jak tutaj właśnie mamy ten horror zaraz wyjaśnię, o co dokładnie chodzi. No i właśnie na start puszczono też ten pierwszy epizod od Scare PewDiePie. No i co to jest? What up bros? This is PewDiePie. Scare PewDiePie is gonna be me getting put into live horror games. I think what my fans are really gonna like about the show, it's taking what I already do, you know, get scared of horror games, but to the next level. I signed up for this, so I'm okay. But really, I'm not okay. I need help, right now. No i co to jest? Jest to rodzaj serialu telewizji internetowej, tak to się teraz nazywa, w konwencji reality show z elementami prank show. Wygląda to tak, że PewDiePie bierze udział w dziesięciu tak zwanych real life horror games. To jest, zostaje umieszczony w realnej przestrzeni symulującej świat gry komputerowej, teoretycznie z gatunku horroru, bo to nie do końca tak było w jednym odcinku i stara się wykonać w tym świecie pewne zadanie, by ukończyć grę. Innymi słowy, twórcy budują po prostu tematyczny dom strachu lub też plan filmowy przypominający tematyczny dom strachu, zatrudniają w nim aktorów, umieszczają konkretne rekwizyty, wymyślają jakieś zadanie do wykonania, wrzucają w to wszystko piódiego i filmują to. Co to są za rozgrywki? Co to są za wyzwania? No, kolejne te domy strachów, te scenarie przypominają, czy też wzorują się na mniej lub bardziej konkretnych przestrzeniach właśnie z horrorów growych. Mamy na przykład scenografię opartą na grze Obcy Izolacja, inną, nawiązującą do Outlast'a, do The Walking Dead, do Five Nights at Freddy's, czy do tego Dema, Silent Hills, czy znaczy to nie było demo, chodzi mi o PT, tak ten playable teaser. No ale mówimy o tym tak powszechnie, że to jest demo Silent Hills, która to gra niestety prawdopodobnie nie powstanie. I właśnie te scenerie nawiązują do tych tytułów. Bedwulf zasugerował w tej naszej rozmowie, że to wszystko jest wyreżyserowane, z czym ja się nie do końca zgodziłem. No bo właśnie, to nie do końca tak jest. Oczywiście. Pewdie, zgadzając się na udział w takim show, musiał zostać uprzedzony o niektórych jego elementach. Bo tam dzieją się z nim różne rzeczy. Tak obrzuca się go robalami, jakimiś razi prądem dalej, No wiadomo, że musiano go ostrzec, że może dojść do pewnych sytuacji. I też czasami po prostu wie, że zaraz weźmie udział w jakiejś grze. Wczuwa się w rolę i to wygląda troszkę... Nienaturalnie i sztucznie, ale mam wrażenie, że jednak Felix nie wiedział o wszystkim, że spora część tego show została dla niego tajemnicą. Zwłaszcza, że co bardzo ciekawe i co bardzo mi się podobało, oprócz tych typowych rozgrywek, czyli tych momentów, gdy po prostu ekipa przyjeżdża do Felixa i mówi, dobra, to teraz jedziemy na kolejny level, tak, musimy ci założyć jakąś przepaskę na oczy, zawieźć tam, zanieść do pomieszczenia i zaczniesz grę. Oprócz takich typowych odcinków, mamy też odcinki tworzące pewnego rodzaju ramę fabularną. Odcinki, w których Piudi prawdopodobnie nie wie, co się wydarzy, prawdopodobnie totalnie nie wie, co się wydarzy. I w związku z tym te odcinki wypadają najlepiej, najbardziej naturalnie i do tego są całkiem nieźle przemyślane w przeciwieństwie do niektórych tych typowych leveli. To znaczy na przykład sam pierwszy epizod, wstęp do tej historii, ekipa przyjeżdża do Piudiego, sugeruje mu, że kręcą taki making of, taki behind the scenes i że muszą go zawieźć do lekarza, właśnie nagrać kilka takich luźnych fragmentów rozmowy z nim, jak się czuje, tak na co się nastawia, jak ocenia swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, no i muszą przeprowadzić takie rutynowe badanie. Tam nawet nie wolno wnieść kamery, teoretycznie do właśnie gabinetu lekarskiego, chociaż tam kamera jest oczywiście umieszczona przez ekipę i Piudi nie wie, prawdopodobnie. on nie mógł wiedzieć tego wszystkiego, bo jego reakcje są zbyt naturalne. On nie jest dobrym aktorem. I gdy gra, no to widać, że gra. Zwłaszcza, że jeżeli już gra, no to raczej właśnie w takich komedijkach niskiej jakości. A tutaj widać, że naprawdę nie wie, co się dzieje jest dezorientowany, bo oczywiście u tego lekarza dochodzi do różnych dziwnych wydarzeń. I Pewdie po prostu musi się dostosować. Wiadomo, że gdy zgadza się człowiek na, takie, na udział w takim show, no to może się domyślić, że to, co się dzieje, może być wyreżyserowane, ale jednak nie wszystko jest na tyle nienaturalne i dziwne, aby móc z góry uznać, okej, okay, to jest tylko gra. I dzięki temu właśnie ten efekt, no jest niesamowity, tak? Ten właśnie pierwszy, przede wszystkim i ostatni epizod, robią największe wrażenie, przynajmniej na mnie, są naprawdę intensywne chociaż na przykład w ostatnim my już wiemy w dużej mierze, które znaczy jest kilka wątków, które przewijają się przez wszystkie odcinki i właśnie prowadzą do wielkiego finału, kiedy niby już jest po tym show i po prostu idzie na imprezę świętować właśnie zakończenie show pożegnać się z ekipą, podziękować wszystkim, odebrać podziękowania od nich i tam dochodzi znowu do pewnych mocnych wydarzeń my jako widz y, domyślamy się, że no, to jest właśnie wszystko wyreżyserowane, i tak dalej, ale to jest tak odegrane, że ja naprawdę siedziałem z zapartym tchem, wstrzymując oddech i ze łzami pod powiekami oczu i zastanawiając się, jezu, coś się dzieje. Jakie to jest intensywne. Świetna sprawa. Słabiej niestety wypadają te typowe rozgrywki. Po pierwsze, na przykład scenografia nawiązująca do gry Five Nights at Freddy's. Wprawdzie. Jest wykonana szczegółowo, właśnie bardzo ciekawie, nawiązuje do tej gry i tak dalej, ale jednak ta gra nie jest straszna. Ta gra to jest w ogóle gra, która zaczęła swoją popularność na, na urządzeniach mobilnych, na telefonach i opierała się tylko praktycznie na jumpscaresie, który pojawiał się, gdy przegrywaliśmy, to było jej największą mocą, z jakiegoś powodu zyskała ogromną popularność i masę sequeli, czego ja totalnie nie rozumiem i zwyczajnie jej wersja taka realistyczna nie jest straszna czy może być straszna przez minutę ale nie przez 15. dlatego niektóre po prostu scenariusze są mało horrorowe, do tego jedna z gier to jest tak naprawdę symulacja nie wiem, jakiejś mieszanki Call of Duty, Metal Gear Solid i może jeszcze czegoś, no jest strzelanką bardziej taką real life niż horrorem, więc też nie jest straszna, a te inne, tam są fajne motywy, ale Widać, że Felix jest w sztucznie wykreowanej przestrzeni. Do tego, jeżeli to są plany filmowe, no to tam często nie ma sufitu, co też troszkę zaburza poczucie właśnie tego zawieszenia niewiary i zmniejsza strach. I Pewdie ma do wykonania kilka zadań, jak już mówię. Niestety te zadania są na ogół bardzo proste. A nawet jeżeli są jakoś tam wymagające, to jeżeli Pewdiemu coś nie idzie, no to poziom trudności jest obniżany. Bo twórcy chcą, żeby Felix przeszedł przez każdy level, co jest oczywiste, tak? No bo głupio by było, gdyby utknął w pierwszym pomieszczeniu, na pierwszym zadaniu, ale z drugiej strony, przez to pchanie go do przodu, napięcie istotnie spada. Człowiek po prostu wie, że co by się nie działo, no to i tak gra skończy się pozytywnym zakończeniem, że on po prostu przejdzie przez to wszystko. Do tego niektóre zadania są naprawdę przebanalnie proste, te gry też są w końcu rzeczy w miarę krótkie. No i ta atmosfera troszkę siada czasami. Okej, okay, to też może dla przeciętnego odbiorcy nie będzie takim problemem, bo przeciętny odbiorca pewnie i tak uzna, że to, co tam się dzieje, jest w jakiś sposób mocne. Ja jednak jestem świrem, który doceniłby bardziej ekstremalne wyzwania. No ale dobra, może właśnie dla innych osób to będzie wystarczający poziom lęku, bo właśnie czym straszą te kolejne gry? Straszą, nie wiem, uciekinierem ze szpitala psychiatrycznego, facetem z piłą mechaniczną, spadającymi z nieba lagwami robaków, wężem, rodziną kanibali, rażeniem prądem, zamychaniem w trumnie, kagłami udającymi dzieci, operacją trupa i całą masą innych elementów. No i teraz słyszcie, no, to są fajne rzeczy. Do tego dochodzą całkiem niezłe kreacje aktorskie, różne ciekawe rekwizyty, czy no niektóre konstrukcje przestrzeni są dobre. Na przykład odcinek oparty na tym właśnie PT, na tym teaserze Silent Hills. To demo gry wygląda tak, że wchodzimy do korytarza, przechodzimy przez niego. Przechodzimy przez drzwi i wracamy jak gdyby do początku tego korytarza, tylko tam się trochę przestrzeń zmienia. I tak samo to wygląda w tej wersji stworzonej na potrzeby show, to znaczy Felix wchodzi do korytarza jak gdyby w hotelu, widzi recepcjonistkę, ona go tam wita i... Jego zadaniem jest znalezienie klucza, no i początkowo znajduje go dość szybko, idzie do końca korytarza, otwiera drzwi, wchodzi do połączenia przejściowego, drzwi za nim się zamykają, otwiera te drzwi przed nim i co się okazuje, on znowu znajduje się w tym samym korytarzu ale niektóre jego elementy zostały przestawione, zmienione, ale tylko niektóre. Cały czas mamy tę samą recepcjonistkę, która cały czas powtarza ten sam tekst, tylko jej głos staje się coraz bardziej zniekształcony z przejścia na przejście i z przejścia na przejście też ten korytarz jest coraz bardziej zniszczony, a potem jeszcze pojawia się właśnie kolej z piłą mechaniczną. No genialna sprawa i ja bym bardzo chętnie chciał przeżyć coś takiego, bo to wygląda niesamowicie. W innym epizodzie, Pewdie spotyka w pewnym momencie swojego sobowtóra za taką ala szybą, który właśnie no wygląda bardzo podobnie do niego, porusza się tak samo jak on, przed tym właśnie, przed tym szklanym czymś. No i on, oczywiście, PewDie luzuje, tak zaczyna tańczyć, machać rękoma, coś tam. Do niego sobowtór w środku tego szklanego czegoś robi to samo i nagle, gdyby jego ciało zostaje rozerwane, zanim pojawia się jakaś bestia, to no genialna sprawa, też świetny efekt, bardzo fajnie to wyszło. No i tak mówię, są takie fajniejsze rzeczy, dla mnie to pomimo wszystko jest trochę za mało ekstremalne, wolałbym troszkę więcej emocji, więcej napięcia i no niektóre lewele bym wyrzucił, a wsadził tam coś innego, ale pomimo wszystko Nieźle, bawiłem się nieźle, zwłaszcza na tej ramie fabularnej. I teraz dochodzimy do bardzo ważnego pytania, czy warto za to płacić. No i niestety raczej nie. No niekoniecznie, bo po pierwsze YouTube Red jako usługa subskrypcyjna oferuje na razie niewiele ludzie w Polsce narzekają na cenę Netflixa i mówią, że nie opłaca się kupować Netflixa w Polsce a taki YouTube YouTuber to jest właśnie 10 dolarów, czyli też 40 może nawet troszkę ponad 40 zł przy płatnościach internetowych teraz a dostajemy właśnie dostęp do pięciu show na krzyż i YouTube'a bez reklam, co możemy osiągnąć sami przy pomocy Adblocka i za darmo zaś jeżeli chcemy wykupić pojedyncze odcinki jakoś tak osobno no to musimy zapłacić bodajże 6 zł za epizod co te, może nie jest wielko, wielką kwotą no ale też w skali 10 epizodów to już 60 zł czyli nie mało i teraz drugie ważne pytanie czy warto to obejrzeć no cóż, no fani Diego i jego właśnie horrorowych let's play na pewno powinni po to sięgnąć, zwłaszcza, że tak jak mówię, horroru u niego jest coraz mniej na kanale teraz, a te filmiki przypominają te stare dobre czasy, no i mają naprawdę fajne momenty. Więc warto by je poznać, cała reszta osób no niekoniecznie musi po to sięgać. Jeżeli interesujecie się domami strachu i lub grami z gatunku horroru, to myślę, że warto poświęcić te nie wiem ile, to jest 10 odcinków po 20 minut, no to tam 3 godzinki mniej więcej czasu i to poznać. Ja to oglądałem sobie tak jeden odcinek dziennie właśnie do kolacji czy do obiadu w zależności od tego, kiedy byłem w domu i no bawiłem się nie najgorzej. Szybko ten czas zleciał, ale dla całej reszty, no to chyba nie będzie jednak interesujące. I cóż, jeżeli chodzi o Oscar PewDiePie, to to już wszystko, co mam do powiedzenia. Na koniec jeszcze tylko anegdota. Tak się śmiejemy ze znajomymi teraz w kontekście tych wszystkich domów strachu. Ostatnio byliśmy drugi raz w ciemni i doszliśmy do wniosku, że ja przez tą moją schizę związaną ze straszeniem, gdybym kiedyś został porwany albo znalazłbym się w jakichś naprawdę dziwnych okolicznościach. Doszłoby do jakiegoś nie wiem zamachu, napadu na bank, w którym jestem, czy czegoś podobnego. I doszłoby do tego w okolicy, nie wiem, moich urodzin, czy nie wiem, imienin czy może rocznicy podcastu, albo gdybym miał się żenić i wiecie, zbliżałby się wieczór kawalerski, to ja bym był święcie przekonany, że to wszystko jest jednym wielkim, epickim prankiem i zamiast po prostu bać się czy coś, nawet jakbym został postrzelony czy coś, o ile nie naprawdę śmiertelnie, to pewnie bym do samego końca wierzył, że to tylko taki epicki prank i po prostu bawił się doskonale i wczuwał się w rolę i starał się po prostu rozkminić, na czym polega moja rola właśnie, jakie jest moje zadanie, jak wydostać się z tej sytuacji. Wiecie, to naprawdę mogłoby doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji w gruncie rzeczy, chociaż teraz się śmieję, bo na no, samą myśl o czymś takim mam banana na twarzy, po prostu od ucha do ucha. Tak więc terroryści, bandyci, złodzieje, porywacze. Uważajcie, w którym momencie. Czajcie się na masa, bo w przeciwnym wypadku <głos》> może dojść do dziwnych, komicznych sytuacji. No i tym pozytywnym akcentem chciałbym się z Wami pożegnać. Trzymajcie się serdecznie. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny na widzonym O gdzie ja jestem? Stałem się wampirem. Gdzie ja jestem? W Key Blue Low. A ja próbuję się wysrać. Albo ucz się aktorstwa w domu, albo spadaj do babskiej łazienki. Dobra, kochani, lecimy z tym koksikiem. Koksikiem, Boże. Jest, jest, jest, jest, tak jest, tak jest. Boże, i gadałem do siebie przez pół godziny i było w porządku, nawet godzinę całą, prawie ja w sumie już było, no 53 minuty. I co? Było dobrze, teraz wziąłem dektafon i wszystko odeszło, krew odpłynęła. Pierpa! A co to są za pokrętełka To na przykład? <słyski> Halo? Dobrze, powiedz coś. Raz, dwa, trzy, Baba, jaka patrz. Bo no, dobrze. Pierpa. o, To jest, jakie krótkie będzie? Pierpa! Z bi mocno bijącym seksem łzami pod powiekami owiec, jezu! Pod powiekami owiec! Co się dzieje? Pierpa! O Jezu! O Jezu! O jezu. Co się dzieje? Dyktafon wyspał. A, mam słonecznika na twarzy! Pierpa! Jafa jest mówny. Bo się wstydzi. Tak. Ludzie zawracają na nasz widok. <śmiech> Właśnie pan zawróć <śmiech> That's appropriate time. Tak. <śmiech> Wiesz co, nie jestem w mieszkaniu, bo jestem Szymonem gdzieś na jakimś zadupiu. Właśnie. <śmiech> No na razie